raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy Halo, halo, jak mnie słyszy reszta świata. Na myśl, że co zrobiłem już od 49 sekund? Wiesz co, ja, ja wszystkich przepraszam strasznie, ale tutaj nie wiem, co się stało. Dzwonię do ciebie na, na Skype na 10 przed 21 i się okazało, że później włączam radio na fali, a ty już prowadzisz. Tak jest, w kraju, jak to Ferdek mówił, kiepski, witamy w kraju chlebem i solą, nie, witamy serdecznie chlebem i solą w kraju, gdzie wszyscy wszystko ten, coś tam robią. Killer of got i mysza, krótko mówiąc, bo ja to słyszałem przed włączeniem, także jestem w temacie, dzień dobry wszystkim jeszcze raz, Robert Kamaszynka, Kamasz się znaczy. No nie będzie solo, no podłączyłem się, przecież jestem już tutaj, nie tylko nie wiem gdzie jestem jeszcze. <śmiech> <śmiech> w koronie. <śmiech> A mamy tylko godzinę, bo za nami audycja. A to jest bardzo wygodny sposób omawiania podcastu, którego się ten nie wie, co powiedzieć znaczy. Się. Chyba. jak coś do omawiania, to problemy z połączeniem. No, to, to będzie... No i być może Andrzej tych 10 newsów szuka w tym momencie. A było m.in. innymi, moi drodzy, o tym, że jak jesteście palący, to mogą was nie leczyć, żeby was zachęcić do tego, żeby nie palić. Da, ja się zaciągnę. Będzie... No kurczę, no, a gdzieś można palić? Nie? Jedźcie do Czech, tutaj wszędzie można. Prawie wszędzie znaczy się. A ten, a było jeszcze o Koko Euro Spoko i ogólnie o, o takich różnych dziwnych rzeczach. O, będzie o, o filmach, na które są, jest brana kasa z podatków i, i takich innych spraw. Dobra, to wiesz co, to ja przeskoczę do 5 maja, czyli dzień później jesteśmy. Jest to Bania, czyli Mateusz Baniuszewicz, Podcast o piwie, odcinek 87 i właśnie premiera Alebrowaru. No i o cóż, tutaj biega. A tutaj Bardek Napieraj, jeden z blogerów, który bardzo fajnie ma właśnie w, w, fajny swój blog o piwie, e, wszedł w spółkę, można powiedzieć, i powstaje browar e, Alebrowar. I teraz, właśnie, premiera już tego Alebrowaru była. Jest Lady Blanche do wypicia i różne takie inne, inne rzeczy, to ale to jest tego angielskiego ale w nazwie. No i teraz tutaj jest rozmowa taka 30 chyba 40-minutowa nawet. Cóż można się spodziewać? Jakie będą zaskakujące promocje dla piwoszy? Jak będą wyglądać pokale? Czy będą koszulki? I takie różne te rzeczy, które normalnie przy promocjach właśnie nowo powstających marek się robi, także bardzo fajna rzecz no ja będę musiał gdzieś się tego napić, a jeżeli ktoś będzie na festiwalu piwnym, ja nie wiem dokładnie jak to się nazywa, ale to niedługo będzie we Wrocławiu, to tam też ale browar będzie no prosty podcast prosto się pokazuje jeden po drugim Wojtek no i tak, w zeszłym tygodniu przyszło mi opowiadać właśnie o UFO, a teraz właśnie przy prostym podcaście, a teraz jest UFO a Biblia. No i teraz rzecz, której może no, mało osób by się dopatrzyło, cóż można znaleźć w Biblii odnośnie UFO. No i tak, jeżeli komuś już po głowie będzie chodzić Księga Zachiela, to praktycznie jesteście na dobrej yy, yy, drodze, a dalej to ja radzę sobie posłuchać krótki odcinek. Ja z nim zawsze mam problemy, bo mam gostery włączone i po prostu nie widzę tego playerka, a nie da się go inaczej ściągnąć. Także Wojtek zrób. Tam ci chłopaki pisali nawet w komentarzach, co zrobić, gdzie darmowo hostować, żeby, żeby te pliki dało się ściągać i później słuchać, bo tak to tylko podłączenie pod sieć mogą. Tak, pan rysownik sobie zaszalał, tak jest. No, są skróty wideo, wrzucają, ja mam ich zasubskrybowanych na YouTubie. No i tam zawsze coś ciekawego można znaleźć, w ogóle jakiś taki filmik był dość, dość jeden ciekawy, ja nie pamiętam tytułu, ale radzę sobie obejrzeć, z panem, który miał zaskakujący wyraz twarzy, to właśnie chłopaki bez no a w tym odcinku, w tym odcinku wyszli z nagrywajką na dwór. Magiczna skrzynka tak? i pełno lasek, jeżeli gra się na ukulele, bo to wszystko jest takie szczęśliwe i prowadził Michał, Michał i Igor i tyle można powiedzieć o tym. Fajny odcinek, chociaż bluzgają oczywiście jakieś kreteństwa mówię, ale to jest bez kitu, to, to chyba normalne. nie? A to nie tylko ty żałujesz, bo tam bodajże w komentarzu czytałem yy, na lifehackerze, że no opisy odcinków chyba do 12 odcinka jakoś się tak y, pojawiały. No a w tym momencie ja mogę powiedzieć tylko, że pamiętam, iż y, jeżeli maile rano zaczynasz otwierać, to najpierw zrób te, które nie zrobi z dnia poprzedniego i pełno porad takich życiowych, takich mądrości, y, mądrości życiowych, które przedstawia. Yy, No. no. Andrzej, jak to było z tym yy, z, z tym agentem Tomaszem. <laughs> Omówiliśmy Mm -hmm. No wszyscy będą mi tak wiedzieć, że chodzi o telewizję trwam przecież, nie? No, to, to no to co co byś chciał jeszcze powiedzieć? Dawaj dalej. Zakazana wiedza. Marcin Dachtera. Aha, sorry, to nie. jak to nie? A kiedy ja to słuchałem? Ale to w tym odcinku, tak? Aha, ale. a, a dlaczego ja go słuchałem? No jest, nazwa przecież nie? Ja czekam, kiedy będą miały Near Death Experience To będzie normalnie szok dla mnie O, o B to słuchaj ja często swego czasu miewałem. <słuch> A Przepraszam ich tam było dwóch bo tam był jeszcze ślimak. Pepe wyjechał na Majówkę do grillowania no i poszedł sobie po piwo lokalne, po perłę i tą perłę popijając przedstawiał to, co widzi i to, co czuje. I wiecie co, ja autentycznie czułem się, jakbym słuchał Papa Cafe. A to może o inną perłę chodzi. Ale ty jesteś jakiś dziwny, bo słuchaj, chodzisz ulicą, gdzie jest browar i nie zajdziesz. No nie. No ty nie powiedziałeś. A teraz wynosili. A nuż widelec też będzie. Albo już był, nie wiem, nie jestem w temacie. Nie będzie. I bardzo. Aha, no. No, Przede wszystkim wiadomo, że Wine pod Linuxami to tak ciężko dla, dla niewidomych, żeby obsłużyć i jeszcze jest mowa o części wirtualizacji, czyli emulacji, no a później wiadomo maszyny wirtualne i wszystko co się z tym wiąże, powiem szczerze, że fajny odcinek. To tylko ostatnio. To co? No. No, jak się idzie. W Polskę. Tak, Zuza. Ale było o sporcie, słuchaj, było, bo tak, y, przede wszystkim y, było o. o w, jak one się nazywają, o koronie kielce, było o chatów przecież, było o prezesie Wojciechowskim, z tego co pamiętam, o pełno takich rzeczy, a rzeczywiście początek już taki, taki troszkę luźny, ale tym bardziej mi się słuchał, bo ja nie sportowy z kolei jestem. I tutaj pojadę. O, tu pojadę normalnie. Nie, no, z, z, po raz kolejny wielebny Martin oprowadza, tym razem to jest chyba nawet tam wideo, bo nie wiem, ja tylko słuchałem, całe szczęście. E, możemy usłyszeć, jak pokazuje kota, albo i tego kota zobaczyć, czyli kot powinien być, bo to jest chrześcijańskie zwierzę, powinien być w domu każdego chrześcijańca e, Czym się różni krzyżyk protestanta od katola, krzyżyka? E, tak jest i co się, co, się, co się na przykład na tronie w kiblu, krótko mówiąc, czyta, czyli na przykład Biblię można czytać albo jedna, jedną taką gazetkę, którą Martin wydaje, czyli tutaj już powinna być na dole informacja, że to jest produkt placement i to mnie strasznie od razu odrzuciło, a ogólnie to niby miałoby być śmieszne, a wyszło głupie. Chyba Andrzej chciał coś powiedzieć, wiesz? Gówno z reguły jest niesmaczne, a ten podcast był typowym głównym. Mhm. Dobra, to ja idę po piwo. Tak, tak. To co dobę zmieniamy ogólnie według kalendarza. Ja teraz muszę znowu pojechać, bo wróci. No właśnie o to chodzi, gdzie jest pierwsza. No właśnie i całe szczęście, że ja to doczytałem, a przede wszystkim odcinek, ta druga część... Zaczyna się od wypowiedzi, jaką miał na imię Krzyś, tak? Krzysiek. Od wypowiedzi Krzyśka i raptownie wchodzi muzyka. I ja zgłupiałem. I tak mi zostało. Lubię. A ja powiem. Tak, indekt i to ponoć miałoby wejść w Polsce, ale może nie wejdzie i całe szczęście, a tutaj chodzi o to, że jest to system, który pomaga nas śledzić i to pomaga śledzić bardzo skutecznie i co się może z tym wiązać, czyli ograniczeń naszej wolności i naszych praw, naszego wszystkiego, nas samych. Ja się tutaj, bo w odcinku się udziela Artur Rutkowski, jest to odcinek nagrany praktycznie zaraz po tym, jak się zżymał na firmę Apple, teraz właśnie na Indekt. Ja się z Arturem całkowicie zgadzam, że to jest po prostu fail niesamowity, bo takie coś, żeby nas jeszcze kurcze, nas, bohaterów, prądem, to jest niemożliwe po prostu. A kto też się średnio zainteresowali? Tak, zmieniamy licznik. 9 maja jest przede wszystkim. Tak jest. Jajeczne. I to Alicja Witek, oczywiście, bo ona dyżuruje w kuchni Tyflo Podcastu, e, robi właśnie klopsiki jajeczne. I moi drodzy, jeżeli ktoś chce, szybkie strasznie danie, trzeba tutaj jaj, buły tartej cebuli. Finał. Mhm. Co klopsików z cebulą nigdy nie jadłeś. Ja w domu słuchaj nieraz biorę cebulę i daję, że to klopsik. Mhm. Oj, mhm. ale też na M to się zgadza, nie? Ale klot, klot nadąża, już już wrzuca powoli i, i bardzo fajnie, bo to się coraz lepiej słucha. Trzecia bodajże z kolei z tego, z tego, co zdążyłem się zorientować, bo poprzednia była druga, no to ta będzie trzecia. To trochę logiczne. O Omendalność, bo to mędy same tam pracują. Tak, ale to jest przykład świetny, bo słuchacze na pewno nie wiedzą o co chodzi, bo nie słuchali, a polecam tego 35 czteropaka wysłuchać. Tak, moi drodzy, można, można kupić w Polsce bilet na pociąg, który 3 godziny temu odjechał, czyli zagięcie czasoprzestrzeni i przegięcie pałki. Ja swego razu wsiadłem, jeszcze jak pracowałem w firmie, wsiadłem do pociągu razem z kolegą, obaj byliśmy we wdziankach firmowych, no i jechaliśmy z jejku, tam gdzie wie z Ładysławowa do Gdyni, tam, żeby do jednostek macierzystych dojechać. Władowaliśmy się, dwa pociągi akurat się miały, władowaliśmy się do tego, do którego mieliśmy, no i w chałupach dopiero się dowiedzieliśmy, że on na heli jedzie, nie do Gdyni. Pamiętam, że wtedy był bardzo fajny sztorm, i woda przez ten y, półwysep herski się świetnie przelewała, niezapomniane wrażenia po prostu, coś, coś pięknego polecam wszystkim, dzięki akurat mojej głupocie, a nie PKP, no ale co, no skoro, skoro tutaj mysza i ten, i killer mówią, że jest tak źle przecież, to jest tak źle, ja kupowałem bilet, tak mnie pani się spytała, czy TLK, czy, czy jakieś Euroregio, czy coś, to zgłupiałem mi odszedłem od kasy. Okay. Mm -hmm. No i, i, i znowu ten, y, taki już jak na czacie widziałem, napisali fejla, zrobiłeś z tą skałą. No dobra, ale wiadomo, że Grzesieki Filip przecież. A jeden z nich to Obława, a imię jego 44. <laughs> Widzisz? No a tutaj, jest, a tutaj jest coś odnośnie nowego hymnu i nieładu, inaczej mówiąc tutaj nazwanego burdelem w, w tym odcinku akurat przedziału rozmów panującym w Polsce, bo ani autostrad, ani nic, no ale euro będziemy mieć przecież, nie? a, a w 2013 jeszcze będzie PKP sprzedawała bilety na euro. A ten trwał akurat 4 minuty 20 sekund. Mhm. O dobre to było. Lepsza niż Dean Brown, powiem wam. Anioły i demony, kod Leonarda Da Vinci, cyfrowa twierdza, to jest nic w porównaniu z Marcinem Dachterą. Yy, powiem w ten sposób jeżeli ktoś ma jakąś wiedzę historyczną ale to jest taka mainstreamowa jak to Marcin powiedział a ja mam może troszkę to mniej tej, tej wiedzy mainstreamowej historycznej ale na historii się troszeczkę znam yy, łyknę dużo rzeczy ale jeżeli ktoś będzie mi wciskał że myszka od Walta Disneya co maluje takie czarumaru tam na, tym, na tych zajawkach disneyowskich a przede wszystkim nie myszka tylko tam jest jakaś wróżka lata, to jest raz panie Marcinie i to jest wszystko jeszcze związane ze spiskiem. I Hollywood jest to nazwa, która się wywodzi od świętego drewna, a nie od pana Wilcoxa, bodajże on się nazywał w 1880 którym którymś roku. Te Hollywood zarejestrował i to się wiązało od krzewu, ostrokrzewa ostrokrzewu czyli English Holly bodajże, po angielsku, który tam się nie przyjął. No to ja autentycznie wymiękłem, ale naprawdę fajnie mi się słuchało, chociaż z 80% się nie zgadzam. Iluminatka, cholera, słyszałem, że Doda też z iluminatami siedzi. Nie, ja się też nie nudzę, tylko że wiele rzeczy, które tutaj słyszę tak na wiedzę moją, być może jestem głupi, być może tak, to to jest po prostu pierdoły straszne, no ale nic, no, no co ja zrobię, jak ja takie rzeczy lubię, Dina Brauna też lubię, no. A guzik, prawda, jeszcze dwa będą. I jeszcze coś, i jeszcze coś co nie, nie weszło. Dobra, ale wejdźmy do Stephena Kinga, odcinek 60, opowieści z ciemnej strony. I to nie... No bo niektórzy chcieli pieniądze za takie sprawy i trzeba było zmienić nazwę. Tam były dwa opowiadania Kinga, które później weszły jeszcze do wersji kinowej. No i e, będzie o maszynie, znaczy o edytorze tekstu, na którym e, co się wpisze, to, to zaczyna istnieć, a co się zmarze. Mhm. No i ktoś za chwilę będzie pisał podcastofą, podcastofą delay, delay, delay. E, no i ogólnie bardzo bardzo fajny, króciutki odcinek e, i powiem szczerze, że opowieści z oglądałem, a tutaj mnie strasznie mando zachęcił e, do opowieści z ciemnej strony. kapok tylko jak się nazywał, ja muszę sobie sprawdzić taki odcinek 87. i wiecie co, tak jak w zeszłym tygodniu na stypie, zresztą odcinek omawiany chyba przed, tak, przeze mnie w zeszłym tygodniu spotkały się właśnie te komiksowe buce i bluzgały, jak to godaj w komentarzu określił ale to jest nie ten sam człowiek kurde, doktor Doktor Biedrzyc Biedrzycki, i Mister Hyde, krótko mówiąc. <śmiech> mój nie wydaje, mój mały nie wydaje dźwięków. <śmiech> Pro prorodzinny prorodzinny po prostu. I bardzo fajny, bo żaby było słychać i, i przede wszystkim Zu, czyli Zuzam y, powiedziała, w jaki sposób y, rozpoznać rybitwę. I... Mały. Młody, przepraszam, młody. młody. Nie, nie pojawiło się imię. A w pociągu to wiesz, te żaby się nadymają policzki, jak guma do rzucia właśnie. Takie sprawy. Nie, na, naprawdę fajny godaj, którego... Y, tak, śluza, tam nie tłumaczył córce co prawda, że tam akurat jakieś orgie pijackie działy z dziadami z lasu, no ale, ale pięknie przedstawione po prostu ojcostwo godajowe. No dla mnie także bomba, dla mnie także był murowany typ tygodnia. A jeden odcinek, który nie wszedł, a to z winy tej, że jest na serwerach eplowych, to jest podnośnik. A podnośnik... Tak jest i podnośnik zresztą chyba był olany tydzień temu, ale no to już tut mi, tut mi light, jak to mówią starzy żeglarze i będzie o żeglarzu z Florydy, jest to bodajże chyba Tomek, który od 8 lat, więcej nawet, na początku pływał na Kaszubach po jeziorach, później po Bałtyku, teraz mieszka na Florydzie i pływa sobie, opowiada o tym, w jaki sposób Straż Wybrzeża potrafi przetrzepać. jacht, w jaki sposób podstępuje, podchodzi Urząd Mig Imigracyjny Migration i bardzo bardzo fajny, 40 czterdziestokilkuminantowy podcast, jeden z lepszych takich właśnie marynistycznych, bo tutaj gość górala ma przeogromną wiedzę. Mm -hmm. i żołądek to nie San Francisco i to jest Anusz Widerac i Marcin Dachtera tak jest tak, jest i odcinek drugi tych marzeń i koszmarów zresztą. To jest Czteropak, to jest Czteropak i tam killer, który kiedyś prowadził Padlinę, zrobił właśnie audycję o muzyce ambientowej i zadziwił wszystkich mnie także. I bardzo fajnie, że się załapał na topa. Mhm. tak jest I, i wszystkim bardzo serdecznie gratulujemy zostały jeszcze nam do ogłoszenia dwa typy yy, tygodnia, więc Andrzeju mojego typa mi oddasz Dobra, to ja chciałem moment, bo sobie przewijam. Ja chciałem jednego typa rzucić na Rzeczyńskiemu trzeciemu, czyli czteropak za kolejowe wojaże. a jest to odcinek. Niech mi ktoś pomoże na litość boską. O właśnie, tak jest i jeszcze jeden odcinek, który, który tutaj był. Oszesz jasna. Uciekło mi. Przepraszam, nie mam. Andrzej wymyślił Jezu Gdzie to jest? Ale czekaj, koło bielska białej czy tam czy... Ale czy tam czasem kurczę ktoś z radia na fali nie jest koło bielska białej? Nie, to chodzi o pojemności chyba, wiesz, bo ja mam przed sobą pokal jest 03, a 07 to, to mocniejsze się sprzedaje. Mhm. Znaczy tam ruchy tam będą jakieś. Jak gry ruchowe. Grywo jedne słyszałem. Ty minimal, skąd żeś to wytrzasnął tą informację? <gry> to dlatego ja nic o tym nie wiem. Mm? To już wiem. Wiadomo, że 0,75 trzeba mieć ze sobą albo 0,3. Tych pojemności nie próbowałem. Jakieś może to z tego ale, ale browaru. To są teraz. Całkiem możliwe. Wybrnęliśmy. No to... na no 19 zaraz, już 19. No właśnie jak się wewnętrzny wykręca, słuchaj, bo nie to ten. Tak po tym numerze od razu kręcisz, czy tam ktoś się zgłasza i mi proszę wybrać numer wewnętrzny. Mm -hmm. The contamination is complete 3, 2, 1 No, ale bardzo fajna rzecz, bo rzeczywiście tutaj sporo osób to jest zresztą dzięki Radiu na Fali ten, ten numer telefonu, bo to jest telefon właśnie do audycji, które lecą na żywo w Radiu na Fali a Podcastofon tak przy okazji się załapał. Na to wszystko także, moi drodzy, jeżeli będziecie chcieli, nie macie dostępu akurat do sieci, to możecie się wrąbać, zadzwonić. No a co, wypadałoby jeszcze, nie wiem, macie, czy przepraszałeś yy, osoby, bo nie jesteśmy na kanale Podcastofon w tym momencie, prawda? Jedno. Ja... Ja także, ja także nie pamiętam, jak to było, ale jakby coś, to zawsze możecie znaleźć wszystkie informacje na podcastofonie, a później wejść tylko na stronę radionafali.com i stamtąd już możecie się przekierować i na słuchanie radia i także na czat, a jeżeli ktoś chce, ja zachęcam, jest zakładka sponsoruj. Czteropak na pewno. A ta pani coś mówiła do ciebie, też tam, tam, please wybierz tam inny number. A ty jeszcze gdzieś wychodzisz? W końcu weekend. Ale Wołtera pięknie zlewacie tak na marginesie, nie? A pochwaliłeś się swoim nowym projektem, które, na który ci zaczęły naciskać dzieci, twoje własne? No widzisz. -ry Ryjówki. Kup se Kindla i za zainstaluj na Kindlu tym z klawiaturą tss polskiego i będziesz na spokój. bo on nad morza. A to ty grałeś Gargamela, tak? Bo on miał klakiera. Ale on nie żyje, czyli po nim ty przejąłeś schedę. Nie, G Gargamela znaczy się grał, nie klakiera. Tak, ale Gargamel nie żyje. No to ktoś musiał kota przejąć, nie? Miał. Tak, a ja chciałem tylko jeszcze powiedzieć, żegnamy Cię bardzo Wołterze, chciałem jeszcze powiedzieć, że Wołterze ten, chciałem tylko powiedzieć, że tutaj, jeżeli będziesz opowiadał o klakierku, to